Sobota, 21 czerwca 2025 roku. Słuchacie właśnie 556 nawydzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami wciąż uciekający przed przeszłością Szymas. Szymon Cieśliński, to ja. Witam serdecznie i zapraszam Was na omówienie filmu 28 tygodni później z 2007 roku. Jest to oczywiście sequel, 28 dni później, jednak tym razem zmienił się zespół twórców. Sequela nie reżyserował Doyle, lecz Juan Carlos Fresnadillo, zaś scenariusz pisał nie Garland, a reżyser Fresnadillo oraz Rowan Joff i Enrique Lope Lawin. Tak naprawdę ten pierwszy Joff on napisał jak gdyby wcześniejszą wersję scenariusza, no i Lavin z reżyserem potem nad tym pracowali. Ponownie trafiamy do Londynu, w którym 28 tygodni temu wybuchła epidemia wirusa wściekłości. Wydaje się, że sytuacja została częściowo opanowana, na miejscu działa armia USA i przygotowuje grunt pod ponowne zaludnienie. Do miasta przybywają pierwsi cywile, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Taka zajawka fabuły, myślę, powinna wam wystarczyć. Tydzień temu, gdy mówiłem o 28 dniach później, no to wspominałem, że zapamiętałem z tych wcześniejszych seansów tego filmu szybkie zombie i sceny w opuszczonym przez ludzi Londynie. Te dwie rzeczy. No i z sequela również zapamiętałem, można powiedzieć, dwa elementy. Mianowicie otwarcie i finał. Pamiętałem, że były bardzo emocjonujące. W sumie nie pamiętałem szczegółów, ale zapadło mi w pamięć, że mamy tam wątki przemiany najbliższych w żywe trupy, no i że za pierwszym razem, gdy ten film oglądałem, strasznie to mną wstrząsnęło, znaczy strasznie. No było to jakoś tam bardzo emocjonujące, zapadło w pamięć. No i teraz po latach wracam do filmu i otwarcie rzeczywiście zwala z nóg nawet te 18 lat po premierze. Widzimy ocalałych, którzy próbują prowadzić w miarę normalne życie. Jedno starsze małżeństwo, jedno młodsze małżeństwo, jednego singla i babeczkę, której partner wyszedł kilka dni temu i nie wrócił. Mamy więc szóstkę bohaterów, którzy próbują normalnie żyć. Gotują kolację z rzeczy znalezionych w domu, w którym aktualnie przebywają. Zabili tam deskami okna, zdają sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa na zewnątrz, są świadomi ryzyka, więc starają się Dbać o bezpieczeństwo, można założyć, jako że to jest początek filmu, można założyć, że to będzie ekipa, której będziemy towarzyszyć przez 80 minut tej produkcji. Wtem do drzwi puka przerażony chłopiec. Z pewnymi oporami, ale jednak bohaterowie wpuszczają go do środka. Młody jest zdrowy, ale przyznaje, że uciekał przed zainfekowanymi rodzicami, którzy chcieli go zabić. Samo to jest już przerażające, a to okazuje się, że rodzice i inne zombie dotarły do chaty, w której jesteśmy, no i rozpoczyna się atak. Zombiaki przebijają deski, ściany niczym Juggernaut w Marvelu i atakują naszych ocalałych i rozpętuje się piekło. Prawdziwe piekło i to trwa całe to otwarcie około 11 minut a ta sieczka około 4 minut, po czym wjeżdżają plansze z napisami o sytuacji w UK, doskonałe otwarcie. Zombie ponownie sprawiają wrażenie niemalże nie do zatrzymania. Tak jak w poprzednim filmie, tutaj także zatrudniono do roli zainfekowanych sportowców, tancerzy, lekkoatletów, tak żeby mogli być niezwykle sprawni jako zarażeni i tutaj to ponownie działa. Widzimy, że brutalną siłą można powalić jednego czy dwóch zainfekowanych, ale zombiaki działają stadnie, więc tak naprawdę czy w pojedynkę, czy jakąś tam grupką ludzi, nie ma się większych szans w starciu tutaj z tą masą zainfekowanych, zarażonych. Nasz pozornie bezpieczny bastion z otwarcia zostaje zmasakrowany, tak jak już zauważyłem, w zaledwie 4 minuty. I podobnie jak w pierwszym filmie, tak i tutaj twórcy na start wysyłają nam wyraźny sygnał, że ten świat przedstawiony jest bardzo niebezpieczny i jednocześnie przypominają jedną myśl z jedynki, tam pada w którymś momencie w 28 dniach później e, taka teza, że być może przetrwanie w tym świecie, w tym świecie już e, postpandemicznym z zarażonymi, wcale nie jest najlepszą opcją. Także może śmierć czy przemienienie się, to jest jakiś tam spokój, odpoczynek, no koniec drogi, ale właśnie taki spokojny, a to przetrwanie to jest... Jednak pewnego rodzaju no, tragedia dla człowieka. I tutaj powraca taka myśl, no bo zastanawiamy się już od tego otwarcia, jakie życie będzie miał na przykład bohater, który przeżyje otwarcie, ale który wie, że zostawił tam na miejscu własną żonę i że ta żona jest teraz potworem. Też jaki on miał wybór. nie Alternatywą dla niego było zaryzykowanie własnego życia i prawdopodobnie śmierć oraz przemiana razem z tą żoną. Nie miał większych szans na uratowanie ich obojga. Więc taki wybór to żaden wybór, no ale jednak ciężar tej decyzji będzie mu ciążył już zawsze. Przetrwał fajnie, ale co to za życie teraz? I to jest punkt otwarcia. 12% filmu, no bo ten film nie jest zbyt długi i potem obserwujemy już jednostkę wojskową, która nadzoruje powrót grupy obywateli na terytorium UK. Wojsko amerykańskie. To jest też ciekawe. Gdyż pierwotnie ten sequel mieli tworzyć Boyle i Garland, dalej, tylko na no tam zaangażowali się w inne projekty. I był taki pomysł, żeby sequel był bezpośrednim sequelem, czyli by rozgrywał się zaraz po wydarzeniach z jedynki i kontynuował losy postaci z jedynki tych, które przeżyły i tych, które przeżyły ten alternatywny, późniejszy finał. Nie ten pierwotny, o którym wspominałem też przed tygodniem, tylko ten taki trochę bardziej happy-endowy. Potem pojawił się inny pomysł, żeby zaangażować tutaj w fabułę wojsko, tylko to miały być służby bodajże brytyjskie, chyba SAS miało ratować kogoś z rządu albo z rodziny królewskiej i ja się cieszę, że ten pomysł padł, no bo obserwowanie jak brytyjskie służby ratują królową, czy nie wiem premiera Wielkiej Brytanii w trakcie no, tej apokalipsy, to raczej by nie był dobry film. Tak myślę, że to by było dosyć kiczowate, kampowe i średnio angażujące jednak bardziej przejmuje się losami zwykłych obywateli, a nie, nie wiem, głowy państwa. W każdym razie, skoro już mowa o wojskowych, no to postawiono ostatecznie na tę armię USA, która pomaga ustabilizować sytuację. I ja totalnie zapomniałem, kto tutaj się wciela w tych wojskowych, a grają tutaj Jeremy Renner, Idris Elba, Rose Byrne czy Imogen Potts. W sumie dla Potts to jest drugi film w karierze i ona nie jest do końca wojskową, żeby nie było. W każdym razie jest to ekipa aktorów, która sprawdza się w tych rolach całkiem nieźle, aktorstwo jest w porządku ale niektóre dialogi i rozmowy są strasznie nienaturalnie rozpisane i właśnie z pisaniem, ze scenariuszem mam całkiem spore problemy. W tym filmie mamy do czynienia z wieloma naprawdę świetnymi momentami, z genialnymi scenami. To otwarcie, no to naprawdę jest coś, co zapada w pamięć, co jest potwornie emocjonujące, fajnie wyreżyserowane, fajnie rozpisane. No nie da się nie empatyzować z tymi postaciami. Jest nam mega przykro, gdy widzimy, co się z nimi dzieje. Potem między innymi mamy takie sceny jak spotkanie pewnego małżeństwa w szpitalu, też potwornie emocjonująca e, rozmowa, tak w, spotkanie. Potem, gdy dochodzi już do tej paniki, gdy no, na nowo ta epidemia się rozlewa po okolicy, no to panuje taki uliczny chaos. Mamy snajperów, którzy mają eliminować zarażonych w tym biegnącym tłumie. Świetna sekwencja, mamy moment utraty kontroli przez wojsko i rozkaz by po prostu eliminować wszystkich. Moment, kiedy po prostu włos jeży się na głowie. Mamy kilka scen z helikopterami, ze śmigłowcami, które na przykład wlatują w stado zarażonych. Mamy ludzi osaczonych w aucie. Mamy miotacze ognia, helikopter na Wembley, sceny w Paryżu. To są takie momenty, które naprawdę robią wrażenie, powodują opad szczęki, to nie jest jeden moment, tak? nie dwa, nie wiem ile teraz wymienię, chyba z osiem co najmniej. I to są naprawdę kreatywne, efektowne, emocjonalne, poruszające sceny. Niestety scenariusz nie radzi sobie z przeprowadzeniem nas między nimi od jednej do drugiej i z jakimś sensownym umotywowaniem akcji. Przez to te wszystkie dobre momenty po chwili tracą swój impact, tracą swoją moc, no bo my się zaczynamy zastanawiać, co się tak właściwie dzieje na ekranie, dlaczego ludzie robią to, co yy, robią. I mnie to strasznie wybijało, nie wiem, to, to nie jest do końca takie kino rozrywkowe, tutaj jest sporo akcji, no ale jednak ten dramat, ten horror, one są istotne i przez brak jakiegoś takiego prawdopodobieństwa, realizmu i przez to też powagi ja momentami się jednak trochę pukałem w głowę i wybijałem się z tego zawieszenia niewiary. To jak źle zorganizowana jest ewakuacja w świecie przedstawionym naprawdę woła o pomstę do nieba. Trudno jest zawiesić niewiarę. I uznać, że to co widzimy na ekranie mogłoby się wydarzyć, że takie rzeczy jakie tutaj się dzieją w tym specjalnie przygotowanym dystrykcie miasta pod kontrolą wojska, który jest ze sobą w stałym kontakcie, że one tutaj mogą w ogóle zachodzić bo no właśnie te absurdy się mnożą. Jedyna osoba na kwarantannie w tym świecie przedstawionym nie jest przez nikogo na przykładowo, ani lekarza, ani wojsko, no nikogo. no to, to nie ma żadnego sensu, tak? Jeżeli to jest jedyna taka osoba, to ona powinna być tym bardziej, kurczę, za pięcioma specjalnymi laboratoryjnymi szybami, przejściami, etc. I właśnie chroniona, jak nie wiadomo, kto jak sama królowa brytyjska, a tutaj obok niej nikogo nie ma. Część wojskowych przez większość tego filmu totalnie nie ma pojęcia co się dzieje, mimo że nie odcięto im łączności. To nie jest niczym wytłumaczone. Panuje chaos, którego nie powinno tutaj być. W jednej scenie zbiorowej paniki dziecko, które jest dosyć istotne dla fabuły powinno zostać stratowane, no bo to jest małe, niskie dziecko tak, w tłumie dorosłych ludzi, ale ono nagle biega po plecach i głowach tłumu, by przedostać się do kanału wentylacyjnego pod sufitem co już jest w ogóle jakąś autoparodią. Mamy sceny totalnej destrukcji, puszczenia całego dystryktu z dymem, potem jeszcze wytrucie niedobitków specjalnym gazem, żeby właśnie zatrzymać znowu falę epidemii ale jeden zombiak, ten jeden, który jest ważny dla fabuły, nie? Ten jeden wyjątkowy wszystko przeżyje, magicznie teleportuje się między lokacjami i tak dalej. I to nie jest niczym wytłumaczone. To, twórcy nie starają się dopisać jakichś mniej lub bardziej sensownych wytłumaczeń, tylko po prostu no, pokazują rzeczy, które wydarzyć się nie powinny. W innej sekwencji to dziecko, o którym mówiłem przykładowo, zostaje zgubione na bardzo ograniczonej przestrzeni i to dziecko po odłączeniu się od swoich nie krzyczy, nie odzywa się, zapada się jak kamień w wodę, co już nawet nie jest po prostu nieprawdopodobne. To nie jest deus ex machina, to po prostu nie ma żadnego sensu. I niestety te momenty, tak jak mówię, no dosyć absurdalne, dla mnie momentami były wręcz komiczne. I przez to zakłócały mi, odbierały mi frajdę. Tak, zakłócały mi seans, odbierały frajdę z seansu. No i niestety też warstwa wizualna nie wygląda teraz najlepiej przez CGI, które dość mocno się zestarzało. Ten film w ogóle wygląda specyficznie. Gdyż mamy trochę też scen nocnych, które były kręcone w tej technice day for night bodajże, to się tak nazywa. I to, to nie wygląda może jeszcze aż tak źle, ale kapkę po prostu nienaturalnie trzeba się do tego przyzwyczaić, ale te efekty CGI, one są bardzo niedzisiejsze. Ogień jeszcze jako tako, ale dym na zgliszczach, oh o no gad, naprawdę jak jakieś efekty, które można kupić w paczce Humble Bundle do właśnie montażu amatorskiego w domu. 28 dni później było jednym z pierwszych filmów kręconych w całości cyfrowo, ale mimo to zestarzało się godnie, a 28 tygodni później momentami niekoniecznie. Ale też by nie było tak pesymistycznie, ten film nie jest brzydki jako taki. Dostajemy też atrakcyjne ujęcia miasta i w sumie nieźle wykorzystane śmigłowce, bo te śmigłowce tutaj są obecne i właśnie ujęcia z nieba na ziemię albo z ziemi na te śmigłowce, one są ładne, one są dosyć widowiskowe i mamy z tymi helikopterami też kilka takich efektownych, ciekawych, zapadających w pamięć scen. Podoba mi się też bardzo ścieżka dźwiękowa, zwłaszcza motyw przewodni, który leci co najmniej trzy razy w ciągu tego filmu. On przypomina fragment soundtracku z Silent Hill'a, tak dla mnie osobiście, nie budzi takie skojarzenia i doskonale pasuje do tego filmu. Świetnie wzmacnia dramatyzm i pesymizm kilku scen i tym samym pokazuje, że momentami 28 tygodni później jest horrorem i dramatem no z tej wyższej półki, z górnej półki, no niestety tylko momentami. I właśnie w ten sposób, przechodząc do podsumowania, mogę powiedzieć, że SANS jest nadal w miarę przyjemny. Tylko tyle i aż tyle, no bo osobiście słyszycie, że ja trochę narzekam, bo czuję niedosyt. Czuję spory niedosyt, bo widzę, że to mógł być kolejny świetny film, może nawet lepszy od jedynki. Niestety scenarzyści mocno naginają rzeczywistość, nie zawsze potrafią sprawnie przeprowadzić nas od jednej sceny do drugiej, i dlatego ten film trochę się rozłazi, tak? Pojawiają się szwy na tym obrazie. Jeszcze te efekty wizualne jednak widoczne się zestarzały, ale nadal, tak, seans był w porządku. Daję 7 z minusem na 10, bo 28 tygodni później ja dalej doceniam. I tym samym teraz po tym seansie jestem gotów na 28 lat później. Zakładam, że ten mój mini maraton wcale nie był mi szczególnie potrzebny żeby teraz ten nowy film zobaczyć w kinie, ale zwyczajnie jestem ciekaw, jak mocno 28 lat później nawiąże do oryginalnej dylogii, czy epidemia opanuje cały świat, czy też nie wydostanie się poza stary kontynent, czy zombie z tych dwóch filmów wymrą z głodu, a zastąpi jakiś nowy gatunek, nowa mutacja. Co z tym lekiem na pandemię, który tutaj czy lekiem, no z tym wątkiem, który pojawia się w 28 tygodniach później, tak? Czy to powróci? A może twórcy wymyślą coś zupełnie innego, nowego? Przekonam się o tym już wkrótce i zapewne zaraz potem Wam o tym opowiem. Na dziś to już wszystko. Tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.